Drugi Koryntian, rozdział piąty. Wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom, ta lepianka, zburzony będzie, mamy budowlę u Boga, dom w niebiesiech nierękoma zrobiony, wieczny, bo w tej lepiance wzdychamy też, pragnąc być przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba, jeżeli tylko i przyobleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy. Albowiem będąc w tej lepiance, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, wchłonięte było przez życie. A tym, który nas ku temu przysposobił, jest Bóg, który nam też dał zadatek ducha. Przeto mamy zawsze ufność i wiemy, że mieszkając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, bo żyjemy wiarą, a nie oglądaniem. Ufamy więc i pragniemy raczej wyjść z ciała, a zamieszkać u Pana. Dlatego też usiłujemy, czy tu będąc, czy odchodząc, podobać się Jemu. Albowiem musimy wszyscy stanąć przed sądem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe. Znając tedy bojaźń Pańską, ludzi przekonujemy, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Mam nadzieję, że i w waszych sumieniach jest to jawne. Albowiem nie znowu siebie samych wam zalecamy, ale dajemy wam powód do chlubienia się z nas, żebyście mieli co mówić tym, którzy się chlubią z rzeczy powierzchownych, a nie z serca. Bo jeśli od rozumu odchodzimy, to dla Boga. Jeśli przytomni jesteśmy, to dla was. Albowiem miłość Chrystusowa ogarnia nas jako tych, którzy doszli do tego zdania, że jeśli jeden za wszystkich umarł, to wszyscy umarli. I że za wszystkich umarł, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla Tego, który umarł za nich i z martwych zmartwychwstał. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli i znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. A tak, jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowym. A wszystko to z Boga, który nas samym sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Ponieważ Bóg w Chrystusie z sobą samym świat pojednał, nie poczytując im upadków ich i poruczył nam słowo pojednania. Prze to w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby Bóg upominał przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą.